jest to Tyskie klasyczne. Piwo dostałem od agencji reklamowej, która zajmuje się kampanią piwa Tyskiego. Otrzymałem je w drewnianej skrzyneczce. W środku były trzy butelki oraz pendrive z informacjami pracowymi. Wszystko bardzo ładnie zapakowane. Wrażenia estetyczne jak najbardziej pozytywne. Nie chciałbym się tutaj rozwodzić nad y, kampanią reklamową tego piwa, która według mnie jest strasznie nieudana, ale no, widać ktoś postanowił taką zrobić, no i niech taka będzie. Ja już y, zacytuję liczne komentarze, gdzie się podział wydroży w tym piwie i na pewno każdy wie o co chodzi. Jakiś czas temu zostałem posądzony o to, że dostałem pieniądze od y, browarów dyskich za reklamowanie ich piwa oczywiście to są bzdury ale tak jak pisałem na facebooku pojawiła się propozycja wpisu sponsorowanego no i nie ukrywam ja na taką propozycję się zgodziłem. z zaznaczeniem oczywiście, że we wpisie musi być jasno pokazane, że jest to wpis sponsorowany. Musi się tam taka informacja znaleźć. No i od, jako odesłałem informację zwrotną, żadnego odzewu przez ponad tydzień nie było, więc dla mnie sprawa zamknięta. Żadnego wpisu sponsorowanego nie będzie. Ten również nie jest sponsorowany. To tak w ramach wyjaśnienia. No i może, może jeszcze, zanim przejdziemy do tego piła, to zapytam się Was, co Wy sądzicie o takiej treści sponsorowanej. Oczywiście przy założeniu, że to by był jakiś artykuł pisemny, artykuł, którego nie ja byłbym autorem, tylko ktoś z tej agencji prasowej, mnie się wydaje, że to niczym się nie różni od reklamy na przykład w postaci jakiegoś baneru, ja mam wrażenie, że że to oczywiście nic złego. Każdy się ma prawo reklamować, ja mam prawo taką reklamę przyjąć, zaakceptować. Nie muszę jej popierać, no ale tak jakby no, nie byłbym twarzą tej reklamy oczywiście, tylko bym jakieś miejsce na swojej stronie, na taką ewentualną reklamę udostępnił, więc nie wiem jak wy, ja z tym nie widzę problemu, nie wiem dlaczego Sławomir tak się obruszył na, na to, że dostałem propozycję taką, a nie inną nie dlaczego w ogóle jest oburzony tym, że wstawiłem zdjęcia Tyskiego na Facebooka, no ale nie będę tutaj rozpaczał nad tym, każdy ma prawo mieć swoje zdanie, ja to się może nie podobać, powiedział to no i okej, okay. a co wy o tym sądzicie? Czekam na wasze komentarze no ale przejdźmy do, do tak naprawdę tematu tego odcinka, czyli do piwa tyskie klasyczne. No i poszedłem na całość. Postanowiłem zaryzykować i porównać je ze zwykłym tyskiem. Zwykłego tyskiego już C3 lata gdzieś nie próbowałem. Ostatnio jak, jak po nie sięgnąłem, no to było straszne. E, mówiłem sobie, że raczej nie wrócę do tego piwa, ale postanowiłem dzisiaj podjąć to ryzyko tak w razie czego kupiłem tylko malutką butelkę 0,33 no i zobaczymy, czy da radę wypić jedno albo drugie nowa butelka tyskie otrzyma nowy wzór e, ma krawerunki, koron oraz tyskie browary, napis ładna, fajna zwrotna Według mnie stylistyka butelki jest bardzo fajna. Przypomina nowe butelki browaru Amber. Mnie się podoba. Etykiety również mnie się podobają. Są ładne. Kremowo-czerwono-białe. Widać, że jakaś agencja reklamowa tutaj zatrudnia dobrych grafików. Fajnie to wszystko wygląda. Dedykowany kapsel również beżowo. Czerwono-biały, piwo o ekstrakcie 11%, 5% alkoholu, uważone ze słodów jęczmiennych, czyli bliznańskich, karmelowych, chmielkoryczkowy, aromatyczny, drożdże piwowarskie. No i właśnie tutaj jest na etykiecie informacja o drożdżach w kampanii reklamowej. Widać drożdże były zbędne. ważony w 100% na słodach jęczmiennych. Oto również 100% słodu. Tutaj się straszna dyskusja w internecie rozbiła. Zapewne chodzi o prawo czystości składu, czyli, że nie ma żadnych dodatków niesłodowych. No, ja podejrzewam, że tak to jest, ale w kampanii reklamowej to jest trochę słabo ujęte. Myślę, że starczy wstępnego dywagowania na temat piwa, po prostu spróbujemy. Biorę się za otwieranie klasycznego. Nie było żadnych problemów. Kapsel jest z twardej blachy wykonany. Bardzo łatwo się go otwiera. Przy tyskim gronie, Kapsel jest zakręcany. E, również nie było problemów z otwarciem, tylko trzeba. Tylko trzeba uważać, żeby sobie palców nie pociąć, ponieważ no, końce kapsla są, są ostre. Dobra, to przeleję sobie najpierw gronie. Następnie klasyczne, no i porównamy. Najgorsze, najobrzydliwsze, najbardziej kwaśne piwo, jakie kiedykolwiek w tym podcaście było niedobre, a słodkie, trąci alkoholem i mocno gazowane. Nie ważne jakie piwo, ważne jaki podcast. Podcast o piwie. Ciężko jest na pierwszy rzut oka znaleźć różnice między tymi dwoma piwami. Gronie jest może trochę jaśniejsze i klasyczne ma trochę większą, gęściejszą pianę. Poza tym są jednakowo klarowne, no oba są złote, Oba całkiem mocno e, gazują w szklance. Wizualnie bardzo podobne, a na lekki plus dla klasycznego za ładniejszą pianę. Z drugiej strony gronie ma taką trochę bielszą tą pianę. W zapachu wąchając e, wszystkie gronie możemy wyczuć słodkawość e, słodu oraz zapach alkoholu. Poza tym jest taka nieprzyjemna kwaskowo-metaliczna nuta. Do tego zapach jest trochę stęchły, więc naprawdę nic ciekawego, wręcz odrzucające. W dyskim, klasycznym zapach jest całkiem podobny. Wydaje mi się, że nie ma metaliczności, no ale niestety również znajduje się tam Taki nieprzyjemny, stęchły zapach. Również w tym piwie nie czuję nic zachęcającego. Dobrze, pierwszy łyk. Najpierw w gronie. Piwo jest mdłe, mocno gazowane, lekko, słodkawo, kwaśne, lekka alkoholowa goryczka, Mielu w zasadzie nie czuć. Lekki diacetyl, co dla mnie jest zaskoczeniem, no ogólnie słabo bardzo słabo. Tyskie klasyczne jest bardzo bezpłciowe, smakuje jak rozwodnione gronie bez diacetylu, bez alkoholu bez słodkawego posmaku w zasadzie taka gazowana kwaskowa woda jest jest chyba jeszcze słabsze niż gronie jest również mniej kwaskowe jak się je bezpośrednio porówna oba piwa są naprawdę niedobre uch, ciężko mi tutaj w ogóle jakieś oceny dla nich wystawiać Dobrze, że Groni wziąłem małe. Nie będę dużo wylewał. Jeżeli chodzi o klasyczne, to myślę, że też go nie dopiję. Zresztą po co, jak jak mam na przykład takie pyszności jak Black Boss Porter, czy, czy chociażby Lubuskie. No i myślę, że nie ma się za bardzo co rozwodzić nad tymi piwami. Może jeszcze tylko dodam, że klasyczne jest mniej gazowane niż gronie, które jest absolutnie przegazowane. W klasycznym powiedzmy nagazowanie mieści się w granicach rozsądku. No, szkoda, że smak się w takich granicach nie mieści. Klasycznemu był, bym dał jeden punkt. Było nawet od kasztelana. Wszystkiemu gronie bym dał pół punkta na 10, bo było nie od Kasztalana, a to chyba i od klasycznego, też słabsze. Chociaż już teraz to właściwie sam nie wiem, które jest gorsze. No, piwa są po prostu fatalne. Niech będzie, że suma summarum oba zdobywają jeden punkt. Wspólnie 1 na 20 dla ich obu, po pół punkta na głowę. W materiałach reklamowych była informacja, że piwo jest skierowane do ludzi młodych. Być może przyciągnie ich swoją wizualną stroną. Podejrzewam, że odrzuci swoim smakiem. Niestety można było uważać coś lepszego. Szkoda, że nie wyszło. No cóż, a dziękuję, a może i przepraszam Was za dzisiejszą audycję, no była ona nie wypałem. ja zabieram się wylać piwo do zlewu, no niestety tego nie usłyszycie, bo, bo mam mikrofon podłączony do komputera, nie mam przy sobie e, rejestratora, żeby to Wam nagrać. No, uwierzcie mi, na pewno to piwo wylaje. Słyszymy się za tydzień. Hmm, mam nadzieję, że w lepszych okolicznościach, przy lepszym smaku. No i dziękuję, że dzisiaj posłuchaliście. Strzeżcie się. Na razie.